Witam we wstępniaku do nowego podcastu o nazwie Kredendowides. To, że w adresie jest jeszcze 1984 to zasługa tylko tego, że sama domena Kredendowides była już zajęta. Ale ten rok 1984, bo jest to data, jest to rok, jest również łącznikiem tak jakby, dlatego, że jest to tytuł jednej z moich ulubionych książek Orwella jeżeli ktoś nie wie tego mam nadzieję, że wszyscy wiedzą dobrze, ale o czym będzie ten podcast? ten podcast będzie muszę się wykażeć, przepraszam ten podcast będzie o science fiction ale nie całkowicie o science fiction dlatego, że e, no, nie mam po pierwsze aż tak wielkiej wiedzy po drugie, nie wszystkie science fiction mnie interesują a po trzecie to by była strada czasu myślę, że są ludzie, którzy się bardziej interesują innymi mnie interesuje science fiction który opowiada a, o przyszłości a, o tym, jak będziemy żyli jak będzie wyglądał nasz świat, jakie będą. Jaki będzie ustrój polityczny, jakie będą religie, a jakie będą technologie, to na pewno. Jaki będzie sposób myślenia ludzi. Co będzie dla nas normalne, a co nie. No i teraz takimi książkami i filmami, bo chciałbym też o kilku filmach powiedzieć. Chciałbym się zająć w tym podcaście. Czy będzie to dobry pomysł? No to sami osądzicie. Czy będę mówił w sposób interesujący? <śmiech> no to też. Czekam na Wasze opinie. Ja będę się starał podzielić z Wami tym, co myślę na temat danej książki, podając też różne fakty. Mam nadzieję, że będę mówił na tyle interesująco, że każdy sięgnie po książkę lub po film, o którym będę mówił, o będę się też starał robić w ten sposób, że jeżeli będę mówił o jakiejś książce yy, i będzie ekranizacja, to będę porównywał na pewno, że, znaczy, no, że yy, w jaki sposób zostało przeniesione to na ekran, na ile dokładnie, yy, co zostało pozmieniane, może tak, i yy, czy uważam ekranizację za dobrą. Czy dałoby się zrobić lepszą? Bo wiadomo jest, przynajmniej się tak wydaje, że niektóre rzeczy no, są ciężkie do przeniesienia na ekran. Dlatego, że każdy z nas widzi inaczej książki. Każdy z nas troszeczkę inaczej czyta opisy. Dobrze, brzmi tak dziwnie, ale każdy z nas inaczej je czyta. Na co innego zwraca uwagę. Dobrze, to może teraz takich trochę konkretów. Postaram się wymienić. Tak, staję przed moją biblioteczką w tym momencie z dyktafonem i postaram się wymienić trochę autorów, których na pewno e, książki znajdą się w, tym pod, w tych podcastach. Podcast myślę, że będzie raz na tydzień. Dobra. E, więc tak. No, na pewno mój ulubienie jest tej Heinlein. E, kilka jego książek się znajdzie. Muszę poprzesuwać troszeczkę. Oczywiście nie zabraknie Lema, który no, jako polski chyba jeden z najciekawszych w ogóle e, twórców. Nie tylko science fiction, no, ale science fiction przede wszystkim, z tego jest znany. O, ale będzie też. Dish. Będzie też Haldeman. No szczerze, mówiąc, e, rzadko zwracam uwagę mm, autorów, Zazwyczaj zwracam uwagę na tytuły, ale tytułów nie będę podawał. Dobrze, więc będzie jeszcze Delany. Na pewno książka będzie Dick. O, ciekawe imię. O, imię, nazwisko. Będzie Baxter, którego no, książki są naprawdę świetnie napisane. O, co my tu jeszcze mamy? Mamy. <śmiech> ale mam pokrywane te. O, Dan Simons, Timothy Zen. Na pewno. Jak już wspomniałem, też będzie George Orwell, którego też uważam. Rok 1984 za klasyczny science fiction. Tak naprawdę. A... Bracia Strugatcy też się na pewno pojawią. No to w tym będzie tak z pamięci. Nawet. O Arthur C. Clarke, właśnie. No. To jest tak, że jak się tak zastanawia człowiek, co chciałby powiedzieć, to jest z tym problem. Ale jak sobie tak patrzę na książki Harry Harrison, no, też. <coughs> Ciekawe auto. Ktoś będzie przekaszlany, ten, ten wstępniak. Jean-Vinch. A myślę, że pomimo, już nie jest to do końca wizja przyszłości, ale wizja innych światów. To... O, to też mnie bardzo interesuje będą też wizje innych światów. Eee, więc myślę, że też będzie i Martin Lechowicz. Z jego książką. Jak chcecie wiedzieć, jaka to przekazuje? Hmm, o, Pan Jacek. Sawaszkiewicz z jedyną serią science fiction w Polsce. Jaką też poszukajcie sobie? Borys Trugacki, to już mówiłem. Łukin, tego nie mówiłem. <grych> Co my jeszcze tu mamy z takich? Oczywiście nie będę wymieniał wszystkich. O Walter M. Miller Jr. Na pewno się pojawi jego książka, po prostu uważam ją za jedną z ciekawszych. I też nie powiem jaka. Bo czy nawet nie mogę jej znaleźć? Namierzyć teraz. Czym jeszcze się zajmę, zajmę w tym O jest coś podcaście Zajmę się w tym podcaście mm, też opowiadaniami, dlatego że Science Fiction jest taką dziwną dziedziną, w której e, dużo pisze się opowiadań. Czy jak to stało? Cię rozbroiłem sobie e, biblioteczkę i teraz nie do końca wiem jak wszystko stało. Kogo my tu jeszcze mamy? Charlesa Wilsona. Och! Zapomniałbym o całkowitej podstawie, czyli pan Herbert George Wells. Też się pojawi. Ojej. Dobrze. Jak już mówiłem opowiadania. Będą opowiadania na pewno. Dlatego, że mam troszeczkę antologii. Kilka, kilkoma opowiadaniami chciałbym się z wami podzielić. O, tu jeszcze mamy tutaj. Na pewno Clifford Simak, myślę, że się to tak czyta. Larry Niven, Niven, Niven Larry Niven, ze wspaniałym, z wspaniałymi opowieściami jego. Um, Aldis, też się znajdzie, taki człowiek. Uh, Jacek Pekara, to pewnie wiele osób jest zdziwionych, ale znalazłem jedną jego książkę. O, kogo jeszcze zapomnieliśmy? Raya Bradbury'ego zapomnieliśmy na pewno. Kurczę no. Jak tak patrzę po tych książkach. To jest mnóstwo, ale to mnóstwo rzeczy, o których będę chciał powiedzieć. Paul Anderson na pewno też się znajdzie. Ja myślę, że strasznie chaotyczny jestem. Ten, ten przegląd tego, co tu się znajdzie. Ale też o to chodzi. Science fiction to nie tylko uporządkowane, wspaniałe wszystkie światy, ale mnóstwo filozofii, mnóstwo inspiracji dla wynalazców. Wiele rzeczy, które przepowiedzieli najpierw pisarze science fiction, potem miało swoje odwzorowanie właśnie w realnym świecie. I o takich też rzeczach chciałbym powiedzieć. Mówię, będę się skupiał na tym, żeby przekazać w tych opowieściach, znaczy w tych opowieściach, w tych podcastach, żeby przekazać jak ludzie, no i jak ja też z moim oczywiście minimalnym komentarzem, znaczy komentarzem odnośnie tego, co, co ludzie widzą inne cywilizacje, jak tworzą ich ustroje polityczne, religijne, Coż jeszcze? Jak widzą rasy? Dlatego na pewno znajdą się w seriale science fiction. O. Bo to jest... No oczywiście Star Trek, no bo to myślę, że jeden z ciekawszych w ogóle seriali na przestrzeni czasu. Sam będę musiał sobie odświeżyć przed każdym podcastem, przynajmniej tam jeden odcinek z każdej z pięciu serii. Przydałoby się oglądać. Pytanie konkursowe, czy ktoś jest w stanie wymienić bez bez szukania w Google'ach wszystkie pięć serii e, Star Treka, które były. E, taki konkursik mały. Jakby się ktoś chciał popowiedzieć w komentarzach. Bo komentarze są bardzo ważne. Bo chciałbym wiedzieć, czy mówię z sensem, czy nie mówię z sensem. Dobra. E, wracając do... Oczywiście autorem Star Treka jest Gene Roddenberry. E, co poza Star Trekiem? No, kolejne dzieło Gyina Rodenberry, czyli Andromeda. Też spróbuję mówić, Bardzo ciekawy serial. Um, jeden z najspanialszych seriali, jakie ja uważam, że wyszły Science Fiction, czyli Battlestar Galactica. A, to na pewno będzie. Jakie jeszcze seriale science fiction? Hmm. No właśnie, szczerze mówiąc, tak się sobie troszkę zastanawiam nad serialami Ale jak sobie coś przypomnę No to jest tak, że jak będę się przygotowywał do danego odcinka To będę zbierał sobie materiały. A teraz to tak trochę chaotycznie, bo no, Strasznie długo Zastanawiałem się, kiedy nagram ten odcinek I czy go nagram I już zapowiadałem paru osobom, że się pojawi taki podcast I... No i szczerze powiedziawszy Trochę się no, Tak... Przycisnąłem teraz Nagram początkowy odcinek Zobaczymy jak wyjdzie, tak wyjdzie Zobaczymy co ludzie powiedzą Czy ludzie w ogóle będą chcieli tego słuchać Dlatego ja liczę na, na głosy od was Czy w ogóle będziecie chcieli tego słuchać No bo jak nie, to ja sobie mogę ponagrywać I nawet nie wrzucać do sieci No ale prosiłbym chociaż o informację Tak, chcę o tym posłuchać Albo nie, słuchaj to nie ma kompletnie sensu Tak, <śmiech> przynajmniej jakieś zainteresowanie Science fiction dla mnie jest naprawdę chyba najciekawszym gatunkiem literackim Co więcej, mnóstwo, mnóstwo e, książek można zadać do science fiction Ale nie wszystkie science fiction lubię Lubię takie, w których można wyczytać fajny świat Bo jest dużo science fiction, które się skupiają na czymś innym Takie raczej pomijam Ale będę się skupiał na takich, które pokazują fajny świat, ewentualnie przedstawiają bardzo, bardzo fajną. No fajną moim zdaniem. Hmm, jakby to powiedzieć? Sytuację społeczno-polityczno-religijną. To są też dla mnie książki bardzo wartościowe. Hmm, będę się starał naprawdę różnorodne książki e, przedstawiać. E, co jeszcze? Kurczę, pewnie gadam bez sensu. Patrzmy, ile to trwa. 12 minut. Jeszcze jak podokładam tam jakieś, jakąś muzyczkę, jakieś coś. Dobra. Myślę, że na wstępniak wystarczy. O, na pewno zmobilizuje mnie to żeby, do tego, żeby kilka książek, które odkładałem przeczytać. Będę je czytał na bieżąco. O, Ma Michael Grant. To mało kto wie. Na przykład też proszę jego książka. Oj, świetny świat. Pana Dimitrija. Lukowskiego też jeżeli ktoś kojarzy to pewnie wie o jaką książkę chodzi a jak nie to się dowie pewnie w jednym z no może nie z pierwszych bo mam kilka książek, które chciałbym żeby były pierwsze ale na pewno będzie dobra, kończę już to paplanie i mam nadzieję, że się pojawi kilka osób które będzie słuchać tego no to dzięki to na razie i jak to mówią o Star Galactica, so say we all.